POGO, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek 9. Doktor Radosław Bomba z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS tym razem opowie nie o kosmitach i fajności filmu Prometeusz, a o Muzeum Gier Wideo w Niemczech. Wszystko to w ramach Barcampu numer 5, organizowanego przez Lublin Game Dev. Witam wszystkich. E, tak, chciałem opowiedzieć o dość ciekawym, e, ciekawym przedsięwzięciu. Bo był ja sobie usiąść, jestem starszy od soboty. nie wygląda też. No, e, które zajmują się archiwizacją gier e, i promocją też gier komputerowych. To jest ciągle też ten problem, o, który, o którym gdzieś tam wokół... E, e, problem z archiwizacją gier jako pewnego fenomenu kulturowego, tak? dziedzictwa kulturowego już kilka razy przy różnych okazjach na ten temat mówiłem w Polsce nie ma takiej instytucji a mamy świetną, bogatą historię gier komputerowych no, prawie już trzydziestoletnią, bo już w latach 80. powstawały różnego rodzaju gry no i niestety nie ma instytucji, która by przechowywała te gry która by jakoś zabezpieczała te gry i, i promowała te gry też w jakiś sposób no, wynosząc je na trochę wyższy, wyższy poziom, tak? bo niestety, jak wiemy wszyscy, no, gry ciągle są postrzegane jako jakaś rozrywka ym, no nie wiem, miałka albo dziecięca albo powodująca agresję i tak dalej, i tak dalej. Yy, no i właśnie Muzeum jest, yy, jest jedną z takich instytucji. Yy, instytucja ta działa od kilku lat yy, w Berlinie. No i dokładnie rok temu miałem przyjemność odwiedzić po raz pierwszy Berlin i przy okazji właśnie Muzeum, Muzeum Gier Komputerowych i o tym trochę opowiem, ale też będę oczywiście nawiązywał do tego problemu z digitalizacją, z, z przechowywaniem, zabezpieczeniem gier jako dziedzictwa kulturowego. Muzeum Gier Komputerowych w Berlinie wygląda tak, to jest Fronton, tak, główne, główne wejście. I znajduje się na Alei Karola Marksa. To w ogóle jest dość ciekawe miejsce, bo jakby ktoś nam zawiązał oczy i nas zrzucił na Aleję Karola Marksa w Berlinie, to przypuszczam, że każdy z nas by pomyślał, że jestem w Warszawie. Bo wygląda w ogóle Warszawa. Taki, takie lata 50. trochę taki socreal, eneldowski, jedna wielka, aleja jak się ciągnie, ciągnie kilometrami. I mniej więcej właśnie szereg takich budynków się tam się tam znajduje. Na początku no, robi to nawet dość takie ciekawe wrażenie, zachęca do wejścia, bo, bo trochę się wyróżnia spośród serii podobnych, e, podobnych budynków. Natomiast po wejściu można doznać szoku. To znaczy, po wejściu chce się wręcz wyjść, bo widzicie coś takiego. I e, w pierwszej chwili pomyślałem, aha, to cały tak będzie wyglądać w Muzeum Gier Komputerowych, czyli dużo jakichś takich plastikowych, e, kiczowatych, stworów, tak, jakaś, y, y, jakieś pridery i tak dalej inne gry y, przedstawione w ten sposób. No niekoniecznie to do mnie y, trafiało. Natomiast to jest jakiś taki chwyt marketingowy i dużo takich laleczek jest po rozstawianych wokół w sklepiku, tak, który jest częścią integralną, y, y, częścią integralną muzeum. No i tam wiele oczywiście gadżetów y, z tym związanych można kupić. Dalej na szczęście było już lepiej i, i mm, i, i sama formuła trochę, trochę bardziej była przekonywująca, znaczy nie była taka kiczowata oczywiście, bo trzeba zauważyć, że samo muzeum jest jakby wielowątkowe, to znaczy z jednej strony jest to muzeum, gdzie możemy sobie pograć też w stare gry komputerowe, z drugiej strony jest to muzeum sprzętu, z trzeciej strony jest to muzeum software'u, a z czwartej strony jest to też miejsce, gdzie odbywają się różnego rodzaju wydarzenia związane z graniem, z retrograniem i innymi, tego typu y, m, przedsięwzięciami. To jest właśnie jedna z pierwszych sal. Y, tutaj odbywają się wykłady, czy też prezentowane są filmy, a jeżeli akurat jakieś takie wydarzenie nie, nie, nie odbywa się, to y, jest wystawa, y, wystawa stała. Y, muzeum, od razu zaznaczam, nie jest zbyt duże. Tutaj kolejne pomieszczenia, one są ułożone właściwie w, w, w obrębie dwóch takich ciągnących się y, y, korytarzy i różnych zakamarków, które są które są usytuowane prostopadle tak, do, do, tych głównych, do tych głównych ciągów komunikacyjnych. No i początek no to właściwie możemy spotkać Nestora, tak, gier konsolowy, konsolowych. Ten starszy pan to niedawno zmarły Ralph Bauer, czyli człowiek, który stworzył pierwszą konsolę do gier, początkowo o nazwie Brown Box, a później o nazwie Magna Box Odyssey, tak, czyli pierwszy właściwie taki komercyjny produkt chodzący na rynek w latach 70 -tych. to jest też pan, który się procesował z Nowym Bushnellem, twórcą Atari, bo Bushnell ukradł mu pomysł na Ponga, o czym mało kto wie. No i też jakby w tej części takiej opatrzonej fotografiami możemy znaleźć coś, co mnie jako kulturoznawcy też bardzo interesuje, czyli właśnie to, co jest dookoła gier komputerowych, czy też co było dookoła gier komputerowych. A mianowicie, a mianowicie właśnie różne takie scenki, na przykład z salonów gier, z lat 80. Czy, czy jeszcze wcześniej, z przełomu lat 70. czy 80. -tych również w Niemczech, chociaż szczerze powiedziawszy myślałem, że będzie trochę więcej o tych niemieckich grach komputerowych, bo tutaj raczej no, całe Muzeum traktuje o grach komputerowych ogólnie tak, w, szerokim, w szerokim kontekście, chociaż pojawiają się właśnie takie wstawki, czy opisy, czy zdjęcia, czy informacje na temat właśnie niemieckiego przemysłu komputerów, czy gier i też w niektórych gablotkach możemy sobie znaleźć jakieś takie dawne płyty czy dyskietki. Jeszcze Kambi to jest dyskietka, chyba 5.25, z tym, jak uczyć się programowania od podstaw i tak dalej. Natomiast nie było tego zbyt dużo. Dużą część muzeum zajmują właśnie tego typu gablotki. To, co teraz widzicie, to jest właśnie rekonstrukcja tego pierwszego prototypu konsoli Rafa Bauera, czyli słynny Brown Box. To była konsola, która została skonstruowana bodajże w 1967 roku. To jest niestety rekonstrukcja, ale tak ona wyglądała. Tutaj do tej konsoli, to te po bokach brązowe pudełeczka to oczywiście pady. Do tej konsoli można już było podłączyć również pistolet i strzelać do, do ruchomych celów. Ona była w budowie drewnianej? To był prototyp. Brambox był prototypem. A później właśnie z tego Bramboxa, bo jakby historia... Historia Bramboxa jest taka, że Bushnell jakby pracował on pracował tak naprawdę w laboratorium w laboratoriach telewizyjnych tak? i jego szefostwo się zgodziło, że gdzieś tam na marginesie może sobie rozwijać ten projekt stworzył prototyp właśnie konsoli i próbował zainteresować jakąś firmę, która by mogła zacząć to nie wiem sprzedawać, kolportować itd. No, los chciał, że to, znaczy to też był jego pech poniekąd, bo trafił na filmę Magnavox Odyssey Magnavox Odyssey zgodziła się produkować właśnie te konsole Magnavox czyli pierwszą konsolę tak naprawdę, która trafiła, e, która trafiła na rynek, ale niestety y, y, firma myślała w ten sposób, że y, konsola zwiększy sprzedaż telewizorów Magnavox, w związku z tym konsolę można było podłączyć tylko i wyłącznie do telewizora Magnavox, co siłą rzeczy no, niestety ograniczyło sprzedaż. Znaczy, nie myślano o konsoli jako o odrębnym produkcie, który będzie kupowany, tak? konsola kupowana dla, dla samej przyjemności grania, tylko jako coś, co będzie napędzać napędzać gry, zresztą yy, napędzać sprzedaż telewizorów. Zresztą yy, jakby o samym problemie ze sprzedażą konsoli świadczy to, że do tej konsoli, yy, tam było bodajże chyba pięć takich prostych gier typu pomp, odpijanie piłeczki, ale do tej konsoli były do, dołączone plansze do gry, jakieś plastikowe pieniążki, także za bardzo ta firma nie wiedziała, czy to sprzedawać jako eurobiznes, tak, jakiś monopol yy, czy właśnie jakąś nowoczesną technologię. Takie to było trochę mało dane. natomiast ciekawe były właśnie nakładki na telewizor. to znaczy w na nakładkę nałożyć i e, nie wiem, grać w jakąś grę, która częściowo była analogowa, tak, by był takim przeźroczem nakładanym, e, nakładanym na, na ekran. Brambox jest rekonstrukcją oczywiście, nie wiem czy oryginalnie się zachował, natomiast magnabox to oryginał. Tak? E, no, to, to na co liczyłem idąc do tego muzeum, to mia, miałem... Y, y, Grażenie, czy, czy wydawało mi się, że będzie możliwość pogrania sobie na tych starych konsolach. Niestety one są za szybko, więc można to podrapać szybkę, tak, powzdychać do tych konsol, ale niestety nie na wszystkich konsolach, które są, e, można grać. E, tutaj druga taka ciekawa konsola z końca lat 70., dokładnie 1976 rok, to jest Channel F. Nazwa wzięła się od określenia kanał fun, tak? czyli kanał zabawy, tak, jak stroimy sobie telewizor. Podłączamy urządzenie, trafiamy właśnie na zabawę. E, tutaj ta konsola jest o tyle ciekawa, że to jest pierwsza konsola, która zastosowała i Pierwsza konsola, która zastosowała mikroprocesor. Wcześniej właściwie były konsole dedykowane pod jakąś określoną grę. Chcemy wydać nową grę, musimy stworzyć całe nowe urządzenie. Po raz pierwszy Fairchild Industry wpadł na pomysł, że przecież po co tworzyć konsolę, skoro można stworzyć. Wyjmowane, wyjmowane boksy, tak, I, i, i w ten sposób sobie no, też zaoszczędzić pracy. Później pomysł oczywiście podjęła firma Atari, wydając swoją konsolę Atari 2600. Chyba ktoś ma to. Ojej. Okej, okay. fajną rzeczą są też automaty, pierwsze automaty do gier. To jest w ogóle pierwszy automat do gier komputerowych Ever, z którym też się wiąże oczywiście ciekawa historia. To jest pomysł Nolana Bushnella, czyli właśnie twórcę yy, potęgi firmy Atari, która właściwie zapoczątkowała rozwój przemysłu gier komputerowych. Gra nosiła tytuł Computer Space i była właściwie, dosłownie mówiąc brzydko, zerżnięta z y, hakerskiej gry Space War. Tak? Hakerzy y, w MIT stworzyli Space War na dużym komputerze PDP-1. To był y, komputer, co prawda, jak na tamte czasy miniaturowy, bo tylko wielkości lodówki. E, no ale stworzyli ją właśnie w takim duchu hakerskim, kreatywnym. No i w, y, ta gra była dołączana do wszystkich komputerów PDP-1 jako taki freeware, tak, darmowe, darmowy, darmowe oprogramowanie. Bushnell na studiach zaczął grać w tę grę jako inżynier i stwierdził, że aha, może na tym zarobić. Tak? No i żeby zarobić i przypadkiem, żeby nikt mnie nie pozwał, to zmienimy nazwę z Space War na Computer Space, tworzymy ładnie taki gadżeciarski automat, no i to będzie na pewno strzał w dziesiątkę. No i yy, pomysł był niezły, tylko że tak, automaty trafiły Środowisko, w którym ludzie nie znali kier komputerowych, tak? znaczy nie wiedzieli z czym to się dzieje, nie wiedzieli jak to użyć. Okay. Trafiły do barów, trafiły do kręgierni, no i właściwie wzbudzały zainteresowanie, ale na zasadzie no, fajnie to wygląda, ale raczej nie będę podchodził, bo zepsuję. Prawda? Poza tym miały dwustronicową instrukcję, mimo że gra polegała na tym, że dwa statki się tam okładały, prawda? strzelały do silu, tak. No, nie wiem, czy też sobotni wieczór chciałby studiować dwustrońcową instrukcję, tak zastanawiać się nad tym, jak to gry grać. Poza tym wygląd automatów był futurystyczny dość, no i ten moment niestety był klapą w historii gier komputerowych. Wyprodukowano bodajże 1500 takich automatów, ciekawe reklamy, ale efekt żaden, bo nikt w to po prostu nie grał. No i właściwie można by było powiedzieć, że w tym momencie historia gier komputerowych mogłaby się zakończyć, ale Bushnell nie dał za wygraną, no i stworzył właśnie drugi automat do Ponga, znacznie prostszy, bo w Pongu mieliśmy piłeczkę, które, dwie, dwie paletki i piłeczkę, którą sobie odbijamy. No i ludzie tylko kojarzyli, aha, to takie jak tenis, jak ping-pong, tak, ja wiem jak to grać. Nie było już dwustronicowej instrukcji, proste przyciski. No i to był strzał w dziesiątkę. Tak? No, legenda mówi, że początkowo Atari wstawiło, znaczy jeszcze wtedy tej firmy w ogóle nie było, tylko Bushnet wstawił prototyp automatu do jednej z knajpek w Kalifornii. No i okazało się, że drugiego dnia do tej knajki, jeszcze przed otwarciem, ustawia się długa kolejka, jak pan otwiera tę knajpkę, to wszyscy walą po prostu do tego automatu. Automat się wieczorem psuje, dlaczego się zepsuł, okazuje się, że jest zapchany ćwierć dolarówkami, już nie, nie było ich wrzucać, no to już był jawny sygnał, że to będzie sukces i rzeczywiście był sukces. Natomiast wspomniałem o Ralfie Bauerze i on się tutaj pojawił na początku, bo y, tak naprawdę ten pomysł też nie był oryginalnym pomysłem Bushmera, tak podobnie jak, jak y, twórcy, y, y, twórcy Apple, prawda, też w dużej mierze swój sukces zawdzięczali komercjalizacji czyichś pomysłów. no Tutaj Bushnell rok wcześniej przed wyprodukowaniem Ponga był na prezentacji pomysłu Ralfa Bauera i po prostu to zerżnął i zaczął na tym świetnie zarabiać. To skończyło się co prawda w sądzie, Bushnell przegrał, ale i tak już miał taką pozycję, że tak naprawdę nic, nic się tutaj w jego, w jego życiu, tak, w karierze, w rozwoju samej firmy nie zmieniły. No właśnie tutaj kolejne półeczki z różnymi sprzętami, tak? na, na górze może to jest słabo widoczne, ale widać daty, tak? takie timeline'y, które nam mówią, kiedy te sprzęty, kiedy te sprzęty były wyprodukowane, kiedy jakieś święciły triumfy. No ale niestety możemy sobie właśnie obejrzeć jest za, za szybko. Po tej stronie widzimy właśnie jedną z pierwszych konsol dedykowanych konsole do, do ponga. Dużo mniej w tym muzeum jest właśnie, było właśnie tego typu materiałów jak same gry, w sensie nawet opakowania gier, czy y, jakieś ilustracje, czy, czy właśnie nie wiem, pudełka po kasetach, czy po dyskietkach. Nie było tego niestety zbyt dużo. A chociaż trafił się klasyk, gra IT, tak również słynna z kilku powodów, bo jest ta gra, którą się utożsamiał właśnie z kryzysem na rynku gier komputerowych, była po prostu tak zła, tak beznadziejna, że jak do niedawna głosiła legenda, firma Atari no, nie miała co z tym zrobić, bo wszystkie sklepy to zwracały. Z wielkiego hitu kinowego miał wyjść hit growy, no ale w dwa tygodnie nawet w tamtych czasach było ciężko stworzyć grę, nie wyszło. No i Atari, be, be, be, tak, mieli kilka tygodni, posługi, bo Chodziło o to, żeby wydać tą grę na święta, bo wtedy będą już wszyscy kupować dzieciom na prezenty i to będzie po prostu hit. I no właśnie, wyszedł hit, niestety. I była taka legenda, że Atari ciężarówkami wywoziło tą grę na pustynię, zakopało i zapetonowało. I, dwa lata temu legenda okazała się prawdą, pogrupowała się właśnie takich domorosłych do, do archeologów, zaczęła kopać i odkopanie rzeczywiście na pustyni, po prostu kolejne, prawda, e, e, egzemplarze ET e, zapetonowane, tak gdzieś zakopane. E, no też można znaleźć takie smaczki jak gra Death Race. to jest pierwsza gra komputerowa, to jest bodajże 76 rok, pierwsza gra na automaty, która wzbudziła panikę moralną w Stanach Zjednoczonych czyli po raz pierwszy pojawiło się hasło, że gry komputerowe powodują przemoc, zachęcają do zabijania i tak dalej. W tej grze no, rzeczywiście był taki element przemocy dość, dość jasny, bo przejeżdżaliśmy przechodniów samochodem. To znaczy, no wiadomo, ci przechodni składali się z kilku pikseli, te samochody również, po przejechaniu się pojawiał bip i tyle, ale no, tak to zbulwersowało opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, że w różnego rodzaju top show, yy, psycholodzy, specjaliści zaczęli się wypowiadać o tym, że gry są złe. No i jak wiemy, co jakiś czas jakby temat powraca, pojawia się nowy Mortal Kombat, to, że, się mówi, że gry są złe, pojawia się jakaś nowa strzelanka itd. Tak tak Albo w ogóle pojawia się jakieś zło w społeczeństwie i od razu się mówi, że to pewnie przez gry, bo pewnie grał, grał dużo w gry dlatego tak, tak, tak zrobił. No ale właśnie, zaczęło się od The Trace i ten The Choice również w tym muzeum został upamiętniony. W tych kablotkach znaleźć możemy też historię nośników od kaset po dyskietki 525, dyski twarde, płyty CD, kartridże i tym podobne rzeczy, czy historię różnego rodzaju no, urządzeń, tak, za pomocą których nie tylko padów, ale też właśnie jakiś strzelb, nawet grzechotek, tak, które możemy sobie do urządzeń elektronicznych, konsol różnego rodzaju podłączać. Były też instalacje. tak? Tutaj mamy komputery, które same ze sobą grają w grę. Tak? Jedna z instalacji, którą możemy znaleźć tuż przy wejściu do muzeum. No i różne wariacje tutaj. To jest pong właściwie, tylko można w niego grać w pięciu osób. Tak? Czyli mamy paletkę i piłeczkę i odbijamy w pięć różnych kierunków, no i tutaj wchodzimy jakby w ten kolejny element tego muzeum, czyli oprócz tego, że ono jest takie muzealne, że są gablotki, nie można dotykać, to są na szczęście takie elementy, że można dotykać i, i ten element interaktywności e, również jest rozwijany, chociaż no właśnie żałuję, że, że jednak nie jest bardziej rozwijany. E, znaleźć można tego typu urządzenia, można pograć bez problemu, dotknąć, pobawić się. E, ten, tak, ten był przedmiot tej ta instalacja? Też jak powiedziawszy, kurczę, nie pamiętam. Być, Być może, bo je. trochę tak wygląda jak Chińczyk. No, faktycznie. Ale nie wiem, czy to jest jakaś gra logiczna, hmm. czy to jest Chińczyk, nie wiem. Nie ja to wiem. chiński no. Chińczyk. Ja, nie, nie, nie, nie, nie pamiętam hmm. niestety. Uh, okej, okay. i to co dla mnie jest też bardzo interesujące w tym muzeum, bo powiedzmy te rzeczy za szybkami, okej, okay, są okay, fajne, ale ale to też nie jest cała historia gier, bo, bo gry to nie tylko sprzęt, gry to jest tylko urządzenia i nie tylko prawda, znani twórcy typu Bushnell czy, czy Bauer, no, ale też cała ta otoczka kulturowa. I między innymi jednym z takich ciekawszych elementów tego muzeum jest po prostu zrekonstruowany salon gier z lat 80. Tak? I on rzeczywiście, ja, ja pamiętam te salony, co prawda byłem małym dzieckiem wtedy, ale ten klimat jest naprawdę dobrze odtworzony można sobie zagrać w takim salonie arcade w, właśnie w Space Invadera lub chociażby w Pacmana tutaj możecie się zacząć zastanawiać dlaczego nie jest dlaczego nie jest Pacman tak Pacman jest właściwie ani Pacman a to dlatego, że pierwsze automaty, i, i właściwie w Japonii, jak, jak, jak być może wiecie, yy, pierwsza nazwa to była właśnie Pukman, tak? tylko jak gra trafiła do Stanów Zjednoczonych, pojawiła się obawa, że różnego rodzaju łobuzy, które przychodzą do tych salonów gier, z literki P zrobią literkę F, no i z tej gry familijnej już trochę będzie się, że tak powiem, wyłaniać niezbyt yy, familijny content, tak? Yy, więc... Yy, Oryginalnie tak, ten jeden z pierwszych Pukmanów właśnie tutaj był zachowany. I to też jest miejsce, gdzie można pograć na tych prawdziwych automatach z epoki. I to też jest bardzo, bardzo dobre, bardzo fajne doświadczenie. Taka rekonstrukcja tego, tego klimatu salonów gier, które, które właściwie już dzisiaj nie funkcjonują. Albo funkcjonują w zupełnie takiej zmienionej, urzecznionej, urzecznionej formie gdzieś w jakichś centrach handlowych dalej. Um, no, tam mamy taki właśnie oryginalny salon zachowany. E, rekonstrukcje czasami wyglądają trochę kiczowato. Tutaj e, właściwie taka makieta e, komputera PDP-1, tak? To znaczy ona jest na takiej płachcie e, po prostu narysowana i jest fragment właśnie tej pierwszej gry. Ten komputer rzeczywiście tak wyglądał, tak? To znaczy, że tam klawiatura przypominała maszynę do pisania, monitor był okrągły, E, można ten gameplay na tym monitorze zobaczyć, ale niekoniecznie może to wygląda y, zbyt, y, zbyt dobrze. Także no, tego typu elementy również, a, również się pojawiają. No i właśnie, wracając jeszcze do kontekstu kulturowego, y, też w tych ulotkach, które tam Wam puściłem, możecie znaleźć dużo takich zdjęć. Są rekonstrukcje wnętrz, tak, w, których, w których ten sprzęt stał na przykład w latach 70., w latach 80., więc wchodzimy sobie do pomieszczenia, gdzie mamy zrekonstruowane na przykład pokój gracza z lat 80. I To też moim zdaniem jest ciekawe, bo pokazuje pewien kontekst, pewien kontekst społeczny, tak, jak te gry funkcjonowały w pewnej przestrzeni, tak, jak wpisywały się w tamtą kulturę, w kulturę materialną. No właśnie tutaj meble z epoki, tak i konsole podłączone jeszcze właśnie do starych takich kineskopowych telewizorów lub biurko graczów. tak? No, stoi Commodore 64, magnetofon, oryginalne meble też, tak? Z epoki też można przy tym przysiąść, można sobie zagrać, można sobie zrobić zdjęcie. Jest to też dość taki, myślę, ciekawy zakątek, trochę wykraczający właśnie poza tą formułę takiego sztywnego muzeum, czyli możemy niczego, niczego dotknąć. No i znajduje się tam również kilka takich gadżetów, które no właśnie są takie dość niekonwencjonalne. Tutaj gra, która powoduje ból. To znaczy dwóch graczy podłącza sobie... to są takie kable wiszące, to słabo widać. Te kable sobie podłączamy do nadgarstka. No i jak przegrywamy, to y, zaczyna nas po prostu parzyć do tego stopnia, że może to spowodować poparzenia trzeciego stopnia, y, czy nawet zwędlenia skóry. No i oczywiście, kto zabierze rękę, ten przegrywa. Prawda? Także gry, które... No naprawdę y, dla, są przeznaczone dla naprawdę ludzi o silnych nerwach, tak? Albo dużej wytrzymałości na ból. Też ostrzeżenie pokazuje, kto nie może w tej gry grać, tak? W tą gry grać. Akurat, y, urządzenie było wyłączone, więc nie miałem okazji przetestować. <grym zniósł> <grym zniósł> <grym zniósł> y, ok. I tutaj y, tutaj z kolei urządzenie do. Y, wirtualnej rzeczywistości i trochę, trochę wygląda jak jakiś stary pas do odchudzania, ale to, zabawa polega na tym, że jakby mamy ten hełm wirtualnej rzeczywistości, możemy sobie chodzić w dowolnym kierunku, prawda? Tutaj ten chodzik nas obejmuje, że nie wyjdziemy poza chodzik i ta taśma gdzieś tam się, gdzieś tam się kręci, tak? No, też mogliśmy coś, można coś takiego tam e, zobaczyć, no, albo na przykład Virtual Boy, czyli wi wi wirtualny Game Boy, jak się domyślam, z, z hełmem, i tak itd., czyli nie, nie aż tak bardzo stare um, urządzenia czy też prototypy różnego rodzaju. No, no i właśnie tutaj ten wątek archiwizacji dziedzictwa y, kulturowego, którym również gry komputerowe są. Um, y, pozwoliłem sobie przywołać y, tekst y, koleżanki z Łodzi, Marii Gardy, która stwierdziła, że istotnym jest, aby zrozumieć, że gry komputerowe są pod wieloma względami umierającymi mediami, ponieważ jako grywalne całości, to znaczy sprzęt, oprogramowanie, pierwotnej konfiguracji mają ograniczony termin trwałości, a utrzymanie ich oryginalnego stałego no, funkcjonowania staje się z upływem praktycznie niemożliwe. I to jest coś, co chcemy gdzieś tam w centrum badania gier realizować. No, na razie, na razie idzie nam to słabo, ale na pewno będziemy dalej do tego dążyć, żeby stworzyć właśnie taką przestrzeń do e, archiwizacji, archiwizacji gier w trochę szerszym sensie, bo to, co pokazałem e, i, i właściwie to, jak funkcjonuje e, Komputer kom, e, Spiele muzeum, e, nie do końca mnie satysfakcjonuje, to znaczy na pewno jest to ciekawe miejsce. Jak będziecie w Berlinie, to warto e, zajrzeć do Computer muzeum, Museum, natomiast chyba nie warto jechać tylko i wyłącznie do tego muzeum. Tak? E, przy okazji można tam stopić, bo jest to w gruncie rzeczy muzeum nastawione raczej na y, rozrywkę, na, na komercję, bym powiedział tak w szerszym sensie. Trochę mi zabrakło tego, że właśnie nie ma milionów tytułów gier, które można gdzieś tam w jakiejś bibliotece sobie przegrzebać albo właśnie odpalić na jakiejś starej konsoli. Um, y, trochę mi zabrakło tego, że nie ma y, wielu innych aspektów związanych z graniem, na przykład, nie wiem, fanartów, fan czy y, y, demosceny lat 80., co też było moim zdaniem istotne i, i, i ważne, ale ale niestety tego nie ma. No i to jest też pomysł, który, który właśnie gdzieś tam ciągle planujemy rozwinąć i, i do którego będziemy dążyć w Centrum Badania, gdzieżby stworzyć taką przestrzeń gdzieś, e, gdzieś w Lublinie, gdzie nie tylko masz grę, nie tylko masz nie wiem, urządzenie, ale masz jakby cały background. Masz na przykład różne wersje tej gry, tak? Przed paczami, po paczach, nie wiem, różne historie paczów, upgrade'ów. Podobnych. Coś, co znika, tak? bo zawsze mamy najnowszą wersję gry, a tak naprawdę ciężko wrócić do tej niespaczowanej gry, albo ciężko wrócić do jakiegoś tam dawnego pacza, bo, bo tu niestety nie jest to archiwizowane. Z grami i z archiwizacją gier związany jest problem tak zwanego digital decay, tak? czyli właśnie gni, gnicia cyfrowego, czy też rozkładu cyfrowego, który wiąże się nie tylko z tym, że gry są, w szczególności stare gry są na starych nośnikach, które się psują, nie wiem, kasety, które się e, rozmagnetyzowują itd., itd., czy dyskietki, ale też wiąże się z tym, że znika sprzęt, że znika oprogramowanie, za pomocą którego można te odpalać i jakby ten problem trzeba potraktować a, dość, dość szeroko. Przede wszystkim to jest ciężka sprawa do znalezienia tych gier, znaczy, może nie taka ciężka, bo jeszcze na bazach, czy po ludziach można gdzieś dostać, prawda? Kasety można uprzywitywać, ale archiwizacja tego, tak jak mówiłeś, jest yy, ciężka. Yy, ciężko jest też, pozwolić lejkom, którzy nie będą się potrafili e, obejść z danym sprzętem i dać po prostu e, to, to pogranie. Pędzej, która byłoby możli większą możliwością byłoby chyba tworzenie emulatorów mhm. i wystylizować takiego, taki nowoczesny komputer, zamknąć go w pudełku mhm. stylizowanym właśnie na starą konsolę i tam to dopiero służyć. No ten tak, ten tutaj, tutaj, tutaj, tutaj jakby dużą rolę w Polsce przynajmniej odgrywa już, re, retro gaming, prawda? Który właśnie i emulatory, i, i jakaś tam sprzętu y, gdzieś jest, y, tak powiem, w centrum zainteresowania ludzi, którzy się tym zajmują. Natomiast tak jak mówisz, nie ma jakby profesjonalnego wsparcia, tak, I profesjonalnej instytucji, która by się mogła y, która by się tym mogła y, y, y, zająć. Ale problem jest, jeszcze jest szerszy, bo. Z jednej strony, owszem, można tak powiedzieć, że możemy sobie te gry jakoś tam zrekonstruować i odbudować i moc tworzyć, no ale na przykład no, kultura gier to też fanarty, tak? To też na przykład wydarzenia w grach sieciowych. Mamy IF Online, gdzie, nie wiem, e, 10 tysięcy statków ze sobą walczy. To jest wydarzenie historyczne w tym świecie, prawda? Jak to zarchiwizować, jak to zapisać? Fajne jest to, że właśnie, proszę, EVE, e, właśnie w ramach takich wielkich wydarzeń to twórcy stawiają na tak. Gdzie tak. wypisani są wszyscy gracze, z Żeby innymi, byli, byli, którzy wzięli udział w tej w danej bitwie na przykład. No tak, no to, to jest też właśnie problem z archiwizacją właśnie tych cyfrowych, cyfrowych światów właściwie całego też takiego kontekstu. Tak? To, nie wiem, nawet badanie ymm, profili firm czy twórców gier prawda? też nam dużo mówi o tym, jakie były decyzje podejmowane podczas tworzenia gry, dlaczego ta postać wygląda tak, a nie inaczej. Prawda? To jest jakby multum material, który też powinien być archiwizowany, a nie e, Także, no, na pewno plus za, za, tak podsumowując właśnie z tym muzeum, że można sobie tam pograć, można tu taki brief z historii gier zobaczyć, ale no, jest jakiś niedosyt po, po wyjściu z tego muzeum, także no, to jest pomysł na, na jakieś nasze działania, czy, czy na inicjatywy w tym kierunku. Dziękuję. Która konsola najbardziej przypadają sobie? Z tych, które widziałem, przez. Właściwie bardzo mi się ten Fairchild y, y, Channel F podobał, z tego względu, że on miał... Y, w sensie estetycznym, ja nie miałam okazji w to zagrać, nie? Ale w sensie estetycznym był czymś takim pośrednim między odtwarzaczem wideo, a jakimś takim, nie wiem, starym telefonem, a jednocześnie był konsolą. Także estetycznie to rzeczywiście chyba ta konsola, prawda? Chociaż no, inne konsole typu właśnie Magnavoxy i tak dalej są takie bardzo plastikowe, nie? I, i no, ma to swój urok, ale, ale jakoś do mnie nie, nie trafiło. A właśnie ten p ma taki urok no, czegoś właśnie z tamtych lat, z takiego ebonitowy tak e telefon czy coś w tym stylu, więc, więc estetycznie robi i robi dużo że... rzeczy. Wszystkim wcześniej ludzie wycięczali po to, żeby produkt, który by, produkują, kieszył też oko. Dali na to lodówki z lat 60., czy chociażby z, z czasów wojny. Każdy PR, te ogólne kształty, tak. prawda? Wyglądało to tak jak kadila, tylko że w, tym, kuchni. Tylko, że w kuchni. To właśnie <głos> y, doszła teraz y, taka kwestia, że rzeczy są produkowane masowo, prawda? Im więcej mamy tego produkować, tym drożej, taniej będziemy mogli to sprzedać. Y, więcej ludzi do czy ilości no, ludzi to do dotrze, więc też tutaj. Y, Teraz tak trzeba patrzeć. No tak, poza tym to były takie lata, kiedy jakby z tym kształtem, z wyglądem konsola eksperymentowano i jakby co firma to jest trochę, inny, trochę inny wygląd, trochę inny design. Teraz to może nie wiem, no, w pewnym sensie gdzieś tam dalej, to, ja, nie, nie. Czy. Konsola aż tak bardzo się nie różni. A, się no. do, a w tamtych czasach rzeczywiście były różne pomysły. Ja jeszcze pamiętam taką konsolę y, Telestar, y, która w ogóle wyglądała... No nie wiem, jak jakieś urządzenie ze Star Trek'a, tak to kształt po prostu trójkątny, z jednej strony był pistolet, w ogóle cartridge wkładało się od góry i miało taki trójkątny kształt, także w ogóle sam, samoowcowanie z tymi kształtami było takie bardzo futurystyczne jak na tamte czasy. Dobra, no, no, to, to jest ciekawy temat, to jest design model. Chociażby na próbki Tesla, tak które były całkiem różne Mój moim na przykład miał taką, która była po prostu klawiatura i to było były też wersje, które wyglądały jak PlayStation 1 otwierało się klapkę, <grymka> została się tak były, było naprawdę masowe okay. właśnie, a tym muzeum by były pegazusów nie było, był NES. Był Niestety, no właśnie, tego też brakuje, nie? bo to też jakby w Polsce te pegazusy budzą sentyment, a na no Zachodzie tego nikt w ogóle nie znał, bo tam wszyscy mieli NESa. Tak? No wiadomo, że historia pegazusa wiąże się trochę z historią kapitalizmu w Polsce, bo panowie, którzy sobie jeździli sprowadzać dżinsy z Wietnamu, zobaczyli w Wietnamie, że, czy tam w innym kraju, z tego zakątka, że panie by było sprowadzić konsolę, tam były tanie podróbki w ten sposób Pegasus do nas zawędrował, z racji, że nie było jeszcze praw autorskich w naszym kraju, to taki dziki zachód, znaczy dziki wschód, tak? No to, to, <grym> można, to można... było sobie coś takiego zrobić, nie? I chyba całkiem nieźle na tym zrobili, a przy okazji powstało całe pokolenie graczy, którzy się na tym wychowali. Chociaż zastanawiam się, czy silniejszy nie był nie 65 na początku lat 90., bo to był pierwszy sprzęt Komputerowy, który tak masowo trafi, trafił na polski rynek i był dużo tańszy od, od konsol. Zresztą jak spojrzymy na historię polskich gier komputerowych, to właśnie lata 90. to są w większości gry produkowane na Atari. Z tego względu, że to był sprzęt, którego się już na zachodzie wszyscy pozbywali. A w Polsce to było ciągle wow, bo jest tani, nie wiem, jest dużo gier itd. i tak dalej. I teraz jeszcze było na -by debit tak, gdzieś w latach 80. Z ZX Spectrum rzeczywiście też dlatego był tani, ale był jakby miał mniejsze na pewno możliwości niż, niż Atari, mniejszą bibliotekę, mniejszą bibliotekę gier. Chociaż z kolei ZX Spectrum to historia Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii powstało bardzo dużo gier. Nawet bym powiedział, że w latach 80. tam był nurt gier produkowanych na ZX Spectrum w takim klimacie Monty Pythonowskim, to jest taka gra Mining Miner, która trochę przypomina platformówkę typu Mario, ale jest taka właśnie odjechana, że nas gonią jakieś, nie wiem, toalety, albo gdzieś spada na nas na koniec, tak jak w Monty Pythonie, spadała ta wielka noga, to też na tego gracza spada nogę. Także dużo takich nawiązań, albo mega, mega, nie wiem, czy dobrze pamiętam ten tytuł, ale Mega Galactics, lami, Lamas in the End of Universe, międzygalaktyczne lamy na końcu kosmosu, gdzie właśnie grało się wielką lamą i strzelało się ze statków kosmicznych. Lamy, takie odjechane które powstawały po prostu, takie właśnie w klimacie fajtona. U nas w firmie w firmie właśnie leży Atari. Tak dzisiaj zacząłem przeglądać kasety. To tak, właśnie wiem, miała śmiałem 96, były jakieś firmy z Warszawy, Ata coś tam. Tak, pierwsze firmy to Warszawa, w większości. Warszawa, kraku itd. Gitański jeszcze był. Yy. Komandos coś, tam były jeszcze takie ręgielki. Takie yy, to wszystko. O dziwo, to było naszej produkcji, to nie były tak. żadne tłumaczenie, to całe pudełko. Ale to się wiązało z tym, że, że na Zachodzie już były 16-bitowe komputery i w pewnym momencie, żeby, żeby były na Atari, na której już nikt nie produkował gier, nowe gry, no to Polacy musieli sami zacząć je produkować i stąd tak. powstawały nowe firmy, które produkowały ten kontent, ten te gry, bo tu jeszcze dużo ludzi miało, miało te komputery. Tak? I przez no, pierwsza dekada lat 90 to zdecydowanie Atari. Na szkoda, że ktoś jeszcze o tym książki nie napisał. Co? To jest, to jest naprawdę fajny pomysł Jesteś jeszcze? Tak Ten chodzik Wyrtualnie, mm. że coś to Odbył jakiś dawnych czasów? Co takiego? Ten chodzik do wirtualnej rzeczywistości. E, nie pamiętam z, jakich, z, jak, z jakiego roku, ale przypuszczam, że to mogło być lata 90., bo w, w, koniec lat 90., bo wtedy też był taki boom, tak jak w sumie teraz na te hełmy 3D. Nawet w Lublinie był specy, specjalny salon gier, gdzie można sobie było w Duma czy w Kłejka zagrać w hełmie 3D, ale tylko przez 15 minut, bo później się wymiotowało. Jakieś... Tak? tak, bo to strasznie, strasznie zaburzało błędnik. Nie? podobno w tych nowych tam projektach z okulusami i tak dalej to jakoś sobie radzą z tym problemem, chociaż też zdania są podzielone, bo mamy różnie zbudowane mózgi i podobno mężczyźni nie mają problemu z tymi właśnie okulusami ale kobiety właśnie wymiotują bo kwestia błędnika, jakichś połączeń mózgu i tak dalej ale w tamtych czasach właśnie był taki boom nawet przez pewien czas były zamiast, znaczy można było sobie do peceta dokupić hełm 3D albo okulary 3D było to wtedy popularne, więc przypuszczam, że to mogło być z tego, z tego okresu. Ale na 100% nie, nie, nie powiem. No, te, nawet były te Nintendo pokazane. Słucham? Te okulary Nintendo były pokazane Tak, tak. rzeczywistości. Sensie, no. mhm. osoby sprzęt chyba sprzedawali. Chyba tak. Chyba tak. No, ogromna ilość. Takiego sprzętu naprawdę dużo. takich konsol, które... sobie wyobrażałem. To, to była, zdały... była w tak, tak. No, no Tak jak to 3D pod koniec lat 90. Był przez jakiś czas boom, a znaczy ta wirtualna rzeczywistość, a później to wszystko padło, no bo właśnie, no niestety nasz organizm za tą koncepcją 3D nie raza, żeby... znaczy, tak. tak. Tak samo ostatnio były telewizory 3D. Tak, jakbyś tak. Teraz są zakrzywione, tak. <grymne> tak, <grymne> tak. Z swoją tak. drogą sam się wycofuje z technologii 3D i o ile nadal w ich telewizorach jest, przestali mi Oklary dołączać. I teraz okulary, jak ktoś chce 3D, to musi sobie sam dokupić. Oczywiście kwota była wysoka, ale już przestają wspierać odbudne technologii. A dobrze. dobrze. Dziękuję bardzo. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu www.podcaston.eu